Witamy wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Chińskich Bajek, podcaście, w którym, jak sama nazwa wskazuje, rozmawiamy o mandze i anime. Dlaczego chińskie bajki? Gdyż to znienawidzone przez fandom określenie już tak się nam osłuchało, że w końcu nas samych, jako wieloletnich fanów japońskiej popkultury, zaczęło śmieszyć. Każdy epizod naszego programu opiera się na luźnej rozmowie oscylującej wokół tytułu będącego tematem danego odcinka, do którego regularnie będziemy nawiązywać i wyrażać o nim opinię. Ja mam na imię Mieszko, a wraz ze mną niezmiennie duet dwóch jakże pozytywnych nerdów, pasjonatów. Jest ze mną Isk, witam Ciebie Tomaszu. Cześć Mieszko, cześć. I jest ze mną Paweł, który nie może zdecydować się czy jest człowiekiem, który się śmieje, czy jest po prostu Pawłem. Cześć, witajcie. I może tak na wstępie, zanim przejdziemy do tematu głównego, a tematem dzisiejszego odcinka, jak już prawdopodobnie będzie wielu z Was mogło się domyśleć poprzez opis tego odcinka, jest, a dokładnie są, Wilcze Dzieci, film, który 12 września wszedł do kin studyjnych, do wybranych kin studyjnych. I zanim przejdziemy do tego tematu, zapytam, co u Was słychać, panowie? Kto pierwszy? No Tomku, zacząłeś. No, no dobra. Ty się Tomasz, Tomasz, Ty się wybijałeś przed rozpoczęciem tego podcastu. No, no dobrze, no, to, co mnie słychać. Piję sobie dobre piwo, siedzę tutaj. I tak, mówiłem, że mam fajną ciekawostkę, bo znalazłem na Kickstarterze takie fajne anime, które zostało fundowane dokładnie 7 września i podlinkuję Wam to pod filmikiem pewnie. Sobie obejrzycie. Nazywa się Under the Dog. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim. Już słyszeliśmy. Nie? Ale to jak od razu idę Google. Under the Dog. Under the Dog. I po trailerze wygląda naprawdę bardzo Ghost in the Shell-like i wydaje mi się, że to będzie moje ulubione anime, jak już wyjdzie. To taka ciekawostka, bo może nie wszyscy słyszeli. Ja nie słyszałem, znalazłem to przypadkiem pewnego wspaniałego ranka. Podoba mi się y, Studio. Studio CIA, tak? To jest stworzone tak, przez to człowieka. Jest interesujące. Tak, to jest stworzone przez człowieka, który tworzy muzykę do takich gier i filmów e, bardzo popularnych typu. Soul Calibur chyba muzykę stworzył. E, współpracował też przy jakichś projektach z Metal Gear Solidem związanych. I on jest ogólnie kompozytorem muzyki i zebrał dużo różnych fajnych twórców, związanych też właśnie z Ghost in the Shellem, I to jest ich nowy projekt, taki wspólny. Tylko dziwię się, że nie został on sparty przez jakichś japońskich producentów, tylko że do Kickstarter'a musieli się zwrócić. No właśnie sobie obejrzałem trailer, tak. Obejrzałem sobie trailer tak yy, no, trochę ba przeskakując na szczególne sceny i naprawdę robi wrażenie. Czy Też nie mogę się doczekać, mimo że kompletnie nie mam zielonego pojęcia o czym to będzie. Widzę tylko w miarę jakiś takie lekko futurystyczny świat. Jakąś blondynkę, która się uśmiecha i dużo strzałów. No nie już ale, ale wygląda, wygląda obiecująco. Także na no pewno no, cyberpunk, cyberpunk, watch. Przeczynimy na to pod film wiele. No, wiesz, tak. no, to tylko taki teaser-trailer, nie? Czy mówisz ogólnie o gatunku cyberpunk science fiction w anime? W, Japonii ma, w, ani, w japońskim anime na pewno jest tego no, dla mnie niewystarczająco dużo, tak? Dlatego też o tym wspominam. Naszym szybko słuchaczom. Ghost in the shell i nic więcej. no to jest bardzo, bardzo, bardzo duże zawężenie. To jest bardzo duże zawężenie, ale no takiego Ergo Proxy nie jestem fanem, chociażby. A ja, Psycho chociażby. Ja uważam, że było całkiem zacne. Puch, Paweł, A To muszę się zapoznać. Ergo Proxy, ja jestem fanem. Mimo, że tak jak większość fandomu nie rozumiem ostatniego odcinka, tak wszystkie poprzednie, wcześniejsze były super. Paweł. Ja dwa razy podchodziłem i dwa razy odpadłem. To nie jest anime dla mnie. No cóż. A co u Ciebie słuchać, Paweł? Paweł? Praca, praca, jeszcze raz praca. Oglądasz jakieś fajne anime? Ostatnio? Ostatnio o, ostatnio nadrobiłem parę tytułów. Zapoznajemy się chyba wszyscy powoli z Aldoachem Zero, który jest naprawdę niezły. Ale o nim powiemy chyba w przyszłym tygodniu, nie? No, no, no. Taki, taki jest plan. plan no i oglądałem drugi sezon Sword Art Online no ogólnie trochę tak pod znakiem MMO anime miałem ostatni tydzień, bo cały Lock Horizon tutaj przyswoiłem nadrabiając też w sumie nie było, nie było wcale złe no ale to chyba tyle Log Horizon to jest w ogóle takim wstępem do większej historii. Tam. Cały, czas, tak. ca cały czas coś ma się wydarzyć, ale jak po 25 odcinkach masz wrażenie dopiero, że to jest taki bardzo duży prolog, który miał Cię zaznajomić z tym, jak ten świat w ogóle funkcjonuje. Tak, to prawda, natomiast nie mogę się pozbyć wrażenia, że strasznie, strasznie, strasznie, strasznie rozciągali. No, no to też swoją drogą, kilka eventów Bo tam jest To jest historia na no, 12 odcinków. A to nie jest na podstawie jakiejś nowelki albo jakiejś gry? Jest, jest. A w ogóle a propos nowelki, to też taki jeden z ostatnich wniosków, że Sword Art Online będzie wydany w Polsce. Co ty mówisz? Będzie wydane przez wydawnictwo Kotori. Będzie wow. wydane normalnie jako light novel. Nie no, to fajnie. I pierwszy tomik już w październiku. Mam Super. nadzieję, że nie będzie kosztować jakichś absurdalnych ilości pieniędzy, tak jak wołają 19,99. Wow. Widzieliśmy ostatnio na Allegro ten sklep, tak? Domik mangi za 1000 złotych. A mój nie. nie. no, to jest w ogóle jakiś dziwny e, e, przypadek z tym sklepem. To też możemy wam podlinkować, pośmiejecie się z tym. Ale nie linkujmy, nie linkujmy, nie róbmy im reklamy w sumie taka antyreklała Ale to, to jest chyba ten, ten sklep, tak, co ma zagraniczne... To ma mangi to, za tysiąc złotych, tak. Zagraniczne domiki, a oni mają wszystko za tysiąc złotych. To jest tak, jak masz sklepy takie, wiesz, wszystko za 3 złote i każdy tam może... To masz wszystko taka, za 1000 zł, ale Tutaj masz, wiesz, paczkach chustacich higienicznych tysiąc złotych, bo nie wiem, jest stary, z Wielkiej Brytanii. Ale jaki pan um. jak powiesz, że kupiłeś coś w tym sklepie, a ktoś tak patrzy, co stać mnie. Mhm. Myślę, myślę, że to już byłby takie granice snobizmu takiego ekstremalnego Zobaczycie i zadufania jakiegoś zewnętrznego. Ale tak, macie rację, Horizon jest adaptacją mangi. No to teraz pytanie, to byśmy jak zrobili bardzo bez jest... Maja List. Nic. Najlepsza no strona w internecie. Teraz tylko pytanie, jak bardzo LockHorizon Horizon trzyma się oryginału, tak? Czy to rozciąganie to jest po prostu trzyma się kropka w kropkę tego, co jest w tym oryginale, czy twórcy sobie pojechali troszkę pofantazjować? No nie hmm? czytałem, więc ciężko mi jest powiedzieć, a to nawet w ogóle ukłamałem, to nie jest manga, tylko nowelka. Ale a propos właśnie tej nowelki Sword Art Online, chciałem powiedzieć właśnie, że spytałem się o cenę 19,90. Fajna cena, bo jak zobaczyłem, że Edge of Tomorrow, czyli All Unity Skill kosztuje 40 zł za 150 stron, mniej więcej, to trochę się załamałem. A chciałem przez moment sobie kupić, ale zrezygnowałem. Ja ale no tutaj ga... myślę, że chyba Kotori jednak jest bardziej świadome tego, jak wygląda fandom i jak wyglądają portfele no. osób, które nie w tym fandomie się znajdują. To już nie kwestia zasobności portfela, ale po prostu stosunek ceny do jakości wydania i jakości tego, co się wydaje. Trzeba mieć trochę no tak, zdrowego tak, rozsądku, tak, tak. tak? Nie oszukujmy się, no ta manga to nie jest wybitne dzieło. Znaczy ja nie mówię o mangze, tylko o tej nowelce, tak? A, nowelka? Okej. Okay. Nie no, tutaj to już jestem bardziej w stanie to zrozumieć. W ogóle te książki w Polsce ostatnio są strasznie drogie. No tak, ale Wiek. też zobacz jaki masz przeskok cenowy, jeżeli Kotor jest w stanie wydać Sword Art Online, czyli no właściwie no mega hype'owany tytuł, i jeżeli chodzi o anime i jest w stanie go wydać za 19,90 czy tam 19,99, a dostajemy od, nie pamiętam jak się nazywa, wydawnictwo, które wydaje Edge of Tomorrow i dostajesz dokładnie takiej samej pojemności tomik i musisz zapłacić dwa razy więcej, no to jednak... Myślę, że odpowiedzią, odpowiedzią, odpowiedzią jest po prostu jedno słowo, Hollywood. Płacimy za Toma Cruza na okładce. Dokładnie. Tom Cruise. Tom Cruise. Tak hmm. jak nie lubię go jako aktora, tak akurat w tumoru uważam, że zagrał świetnie, natomiast powiedzmy, że to jest mój ulubiony film z nim. Jedyny, to który prosto... mogę oglądać. Śmiesznie to wygląda, jak za 50 zł mogę mieć wypasionego Dukaja w twardej oprawie 600 stron i za 39,50 mniej więcej, czy tam 34,50 dostaję takie coś cieniutkiego w takiej, takiej tekturowej okładce, która się rozkleja na obrazku i ma takiego uśmiechniętego Toma Cruz'a i ma 150 o, filmowe książki no dlatego fajnie, że ta nowelka będzie wydana w rozsądnej cenie i pewnie sobie zakupię, jak już wyjdzie. Z ciekawości chociażby, jak to wygląda. A co jeszcze wydaje Kotori, Mieszku? Kotori wydaje, nie pamiętam. Ja no, i chyba wydaje, sporo. Wydaje Seven Days. Nie pamiętam, o czym było Seven Days, ale wydawało mi się jakimś też Sojo kobiecym tytułem. Eee, ale dlatego nie za bardzo się przykuwałem do Kotori, bo ponieważ tam za wiele rzeczy mnie nie interesowało. No po nie, nie, nie mój target, nie mój target, ale no z czego tutaj widzę to większość rzeczy to jest takie eskomenskie romanse. Więc no cóż, mnie jako, mnie jako mężczyznę, który średnio, średnio się jara tego typu rzeczami, Aha, no, okay. niestety, niestety nie był to mój target i też nie wiem kompletnie jakiej jakości są to tytuły i czy są dobre, wiem, że wszystko mniej więcej... Wygląda bardzo uroczo, słodko i wiszone, nowato. Aha. Tak, wszyscy mężczyźni na okładkach się przytulają, więc chyba... I mają treść jest oczywiste. Widzę, okej. Okay. Tak? No to tak, fajnie, tak. miło z ich strony, że poszerzają trochę swoją ofertę. Musimy zmienić target, panowie. Sugeruję, że przejść do tematu odcinka? Nie, my, my sugeruję, że musimy uderzyć od i bo to widzę, że z tego, co, w jakie tytuły są dostępne w Polsce, to się sprzedaje. No ja ostatnio zauważyłem, że Waneko chyba wydał pierwsze poważne Juli w Polsce, co też jest takim łochitem. Zastanawiam się, czy nie kupić i nie przeczytać, ale to... Myślę, że możesz się zawieść, co mógł... <laughs> Wiesz co, no czytałem w necie parę takich tytułów, takich dość ambitniejszych, których tytułów teraz nie przypomnę sobie, bo to było jakiś czas temu, ale tam były całkiem poważne historie. I myślę, że temat Julii i ogólnie takich stosunków damsko-męskich w filmie, telewizji, komiksach i innych mediach można kiedyś poruszyć w osobnym odcinku, bo to jest dość ciekawe. I... Mam dużo przykładów z komiksów i filmów. Gdzie to jest poruszone tak po macoszemu a można by to jakoś bardziej rozwinąć. Bo właśnie nie wiem, czemu ludziom się wydaje, że jak. No zresztą, nieważne. To jest pewne przypadkowanie, tak. No. No. Sam widzisz te okładki, tak? To już zdążyliśmy je obśmiać, tak? To znaczy, tego z tych okładek, co wydaje kotori, i ogólnie o i nie czytałem ja się wypowiadam tylko na temat na podstawie paru biur, które przeczytałem i tam były naprawdę głębokie, poważne historie. Ale może miałem szczęście, tak trafiłem. Ale cisza. Może nie powinienem zaczynać tego tematu. To znaczy, przyznam nie, nie się szczerze, oczytany. że yaoi nie jest moją mocną stroną, jeśli chodzi o manga i anime. Nie mam za wielu dzieł z tego gatunku zaliczonych, a brzegłbym, że wynosi to liczbę zero, dlatego się nie wypowiadam. Znaczy, ja yaoi też nie czytałem, czytałem yuri, to jest wiesz. tak. Czyli kobiecy tak. Jak widać, Jak widać, nie jesteśmy wielkimi fanami yaoi, ale może powinniśmy dać kiedyś szansę. Może przyjdzie ten dzień. Może ehm. ktoś nam kiedyś przyśle do recenzji i wtedy nam będzie głupio odmówić. No, no myślę, że wtedy nie odmówimy, tylko to jakby konfrontujemy się z tematem. Podejdziemy do tematu dojrzale. Tak, Dobrze. zachowamy dziennikarski profesjonalizm <laughs> tak. nie będąc dziennikarzami. Znowu odbiegamy tak daleko od tematu jak mm. ostatnio, a ten odcinek miał być poważnym odcinkiem. Mieszko nawet To jest drugi, do wiesz. Trzeci będzie poważny. Zrobiłem wspania tak, wspaniały. Tak, wspaniały. 20, wstęp. Za rok, za dwa. No to dobrze. Ale, to. ale właśnie, bo to jest odcinek, który teoretycznie nie wiadomo, czy miał być pierwszym odcinkiem, ale. Podobało się nam to, to trochę bardzo egoistycznie, znaczy że podobało to, jak się, jak ze sobą rozmawialiśmy, ale wydawało się nam, że wyszedł na tyle spoko, że stał się pierwszym odcinkiem. Więc Taka chyba ta forma nam to. po prostu odpowiada. No, nie, chyba chcemy, chcemy jakoś, nie wiem, właśnie udawać kompetentnych, ale. Kontynuujmy to udawanie. Ale nam nie wychodzi. Znaczy nie, nie zawsze będziemy kompetentni, bo też nie spędzamy całych dni na czytaniu tych rzeczy wszystkich, które. Plus, wychodzą. no jak już, sami, jak już sami powiedzieliśmy, no nie jesteśmy kompetentni w kwestii AI. No niestety, nie jesteśmy. U, nikt nie jest idealny, tak? Nikt nie jest idealny, nie, ale, no. nie jest to nasza działka. Nie jest to nasze działka, ale uzupełniamy się, uzupełniamy się, bo ja na przykład jestem mega wielkim fanem sportowych tytułów. Ja I ja propos tego co się, po się u, po tego, co się u mnie dzieje, i wiem, Tomasz, że ty też jesteś na bieżąco. Są dwie serie, które bardzo, bardzo, bardzo lubię, z tych, które wychodzą obecnie, jest to Haiku i Ace of Diamond. Haiku, tak dobre. Haiku jest relacyjny. Pawłowi dałem, żeby obejrzał, niech ogarnia, może ogarnie. Tak, czeka, czeka grzecznie na swoim kolejkę. Pawle obejrzy ogarni, no zernimy też, nie też się to, to w podcaście. Kończyć. To już ma tylko jeden odcinek, tak? Do Co ty mówisz? Nie może no. być. No niestety. Wydaje, nie wiem, nie wiem właśnie jak to jest w porównaniu do mangi, ale wydaje mi się, że niedaleko jest anime od mangi, gdyż no, manga wychodzi dopiero od dwóch lat, no to nawet jak na shonen wychodzący co tydzień, no ja wiem. na no, sportową mangę dziesiątego... też się No tak. No, to jest, no, to jest, to jest kwe, wszystko, wszystko jest kwestią tego w jakim magazynie wychodzi, tak? To bardziej na tej zasadzie działa, tak. No tak samo, no nie wiem, możesz powiedzieć na, jest sobie manga shonen, która w danym momencie, nie wiem, albo ogólnie od samego początku wykazuje tendencję do zawierania treści dojrzałych. I treści dojrzałe nie oznacza, że musi być jakiś ciężki mindfuck, tylko po prostu może być to na krwi, bo jest zwykła bijatyka, która po prostu, no, w kwestii obrazu, no nie, od krew tam się przelewa. No i ona zmienia przez to na przykład magazyn, tylko dlatego, żeby nie było jakiegoś takiego zgrzytu wiekowego. Ale cały czas jakby głębszy sens jest stricte mimo wszystko z Shonen'a, ale jest w magazynie dla Seinenów i to się właściwie tylko tym charakteryzuje. No nie się już mówić, że po prostu Seinen to są treści dojrzałe, no bo teoretycznie magazyny z Seinenami są kierowane do takich osób. Ale tak sportowe serie też są z reguły shonenami. Okej. Okay. Nie no, po prostu się zastanawiałem, czy to jakiś inny gatunek, czy jest fachowe nazewnictwo, które akurat ty znasz, a ja nie. Ale okej, okay, to też mi się wydawało, że shonen to bardziej chodzi o kategorię nie no, shonen, niż, shonen i sportowy niż tematyczną. Tak. Także, no wiadomo, przy, jak wychodzi teraz Kuroko na basket w grudniu bodajże, mamy wyjść pierwszy tomik yy, właśnie w Polsce z yy, ramienia waneko. To też, wiesz, nikt nie mówi o tym, że jest wydawany Shonen, tylko jest wydawana pierwsza manga sportowa e, w Polsce. No i to jest, właściwie nie wiem czy Boys of Summer nie było jak o baseballu, ale no wiadomo o co chodzi, że taki faktycznie gruby tytuł w kwestii. Dzieje się, polskiej. się, dzieje się. Dzieje się, dzieje się. W ja staram sobie, staram się przypomnieć sobie, czy oglądałem kiedyś jakieś anime sportowe. Tsubasa? No widzisz, ja nie oglądałem nigdy O, No może powodzie... Dlatego, że ja nigdy nie robiłem piłki nożnej. Ale... Mieszko, wyłączamy go. Nie będzie za nami prowadził podcastu. Nie. E, Także może zaczniemy od początku. Witamy w kolejnym, drugim już odcinku. Ja jestem ja, czyli Mieszko i Tomasz. Wtedy nie ma człowieka, który się śmieje, gdyż nie oglądał Cubasy. Mamy nadzieję, że chociaż oglądał Dragon Balla i Pokémony i czuje się z tym dobrze, ale nie oglądał Cubasy, Jak można. Jak się nazywa ten bramkarz? Wakabayashi, to, tak? Wakabayashi był w e, Nankatsu, e, a Mazu był w Meiwa SC. A, I grał z mnie. Tak Mas był pierwszym chyba, który uskuteczniał odbicie się od słupka w trakcie interwencji. Tak, tak było, także tak było. Właśnie takie urywki pamiętam, ale nigdy tego nie oglądałem. Bo to jakoś nigdy. To nie były chyba te czasy dla mnie. Żebym oglądał po prostu w telewizji wtedy. No, mi nie wyszedł Rewatch, to znaczy cały czas wiem, w którym momencie skończyłem. Skończyłem na 15 odcinkach ze 128, mm. także, yy, ale jeszcze wrócę, na pewno wrócę do Cubasy i do powtórnego obejrzenia, Co gdyż znaczy? obejrzeć wszystkie serie i przelecieć ciurkiem. I póc, tak jakby z czystym sumieniem powiedzieć, że tak, obejrzałem Cubasę od początku do końca. To znaczy ja tak ale to czystym... leciało na Polonii 1, prawda? Tak, ale tak słuchaj, i to chyba to... później na Polsacie 2 ma jeszcze. Też, ale to o, było rok czy dwa lata temu, ale chyba rok bardziej. Na AXenie na ie Tak, tak. sci-fi z napisami. Więc z napisami, nie, zaraz, tej, albo, nie kontora, było tej chyba? smutnej wersji, która była e, w Polonii 1, że była z, z włoskim dubbingiem. No, no, no. I chyba się zmieniło w pewnym momencie na, na, włos na włoski. Dziwnym. Nie, nie, początek mieli, no oni mieli z lektorem, tak, no bo to wiadomo, że te 15 lat temu to tam 20 właściwie. To czy na to, włoskiej licencji z włoskim dubbingiem z polskim lektorem, tak było. Tak, chyba. tak, tak. To znaczy początek był z japońskim, z japońską licencją i z japońskim dubbingiem, ale jakoś mniej więcej chyba, nie wiem, drugi czy trzeci sezon i to się zmieniło na, na włoski, już później do końca było po włosku. Bo chyba Włosi mieli też inny opening, a jednak wszyscy kojarzą najbardziej ten taki klasyczny. To już wiadomo. Zawsze ja jak pamiętam. sobie to włożył na YouTube to mam ciarkę. Ja pamiętam ty gry się maskę. pamiętam generała Daimosa. Ale nie pamiętam. ale subasy nigdy jakoś nigdy. A czarodziejka nie sali? Czarodziejka sali. dobra. Ale to Takaj? ostatnio. No czarodziejka sali, no ona to na mnie jest czarodziejką. Znaczy ja, że Widziałem to kiedyś w telewizji, ale nie oglądałem. O, no, właśnie ta czarodziejka stary chyba miała tą I to... no, no, no. Coś było, ale tego też jakoś nie bardzo pamiętam. Ostatnio rozmawiałem z moją matką, a propos Power Rangersów, bo tam sobie ściągnąłem muzykę z Power Rangersów, no nieważne. I ona mi zaczęła wymieniać rzeczy, które oglądałem, jak byłem małym dzieckiem i to też z Paweł o tym rozmawiałem, że na Polonii jeden leciało anime o siatkarkach. I za cholerę tego. To nie pojedynek aniołów. Tak, ale ja tego za cholerę nie pamiętałem przez jakieś 15 lat mojego życia. Teraz mi się przypomniało, że było coś takiego. Muszę dodać, Że no, Było, było nawet Anime, anime i... Ozorro na Polonii 1. No, Anime Ozorro. To Tam było tak samo, jak coś tam Kęga dżungli? Kęga dżungli kiedyś oglądałem. To nawet, nawet dosyć, dosyć dużo. Ale ten pojedynek aniołów faktycznie bym obejrzał, tak jak teraz wspomnieliśmy. No, z ciekawości chociaż, bo ja tylko pamiętam, że były siatkarki i ponoć matka opowiada, że byłem zakochany w tym. Jakieś klasyczne, kultowe anime o siatkówce. No, no kurde, wzrost masz, wzrost masz, ale Dzięki. Na, wzroście, na wzroście się chyba skończyło. <śmiech> nie no, tam trochę bricą. graliśmy w siatkówkę, ale nigdy dobre jakoś nie byłem. Przechodzimy do tematu odcinka, bo znowu odbiegliśmy tak bardzo i przez pół odbiegliśmy, godziny Jak zwykle o... standardowo 20 minut nie na temat, ale to tak możemy zrobić taką formę. W ogóle moglibyśmy zrobić na zdjęciu w tle, które towarzyszy wszystkim słuchającym, o ile, o ile słuchałem na YouTubie. E, jakiś taki timeline. Mm, oznaczyć, można jest... zaznaczyć. Zaczynamy recenzję. Zaczynamy tak mówić na temat. Tak. Tak. Można nie, to, to nie, nie, nie, nie, nie. nie. Dobrze, no to, no to po, 20, po 20 minutach. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to bardzo dziękujemy. No to Zadzimy. wtedy to znaczy, że zasłużył na temat główny. Tak, albo ale... przewinął. E... Tak, ja jakoś tak, ale w ogóle jakby ktoś miał jakieś komentarze odnośnie formy, to zawsze można napisać. My to przemyślimy, pewnie się nie zgodzimy i zostaniemy przy tej formie. Ale, ale... tak, ale będziesz miał poczucie wtedy, że napisałeś i że e, przemyśleliśmy ten problem Tak, nie, nie skłaniajcie być... ludzi do dyskusji z nami to... tu, aby start. tu aby start nie no serio, możecie wziąć udział w tworzeniu jedynego najlepszego podcastu o Madze i Anime w polskim internecie piszcie trzeba założyć jedynego. jedynego chyba, że gdzieś indziej jest jakiś inny, a ja po prostu nie wiem, ale chcę wierzyć że jesteśmy jedyni i najlepsi na pewno jest jakiś inny, nawet z tą słabą nazwą i my o nim nie wiemy, jeszcze się na tym przejedziemy. Ale ty, to my mamy kanał <laughs> na YouTubie, który tak się nazywa, nie oni. To prawda. No. Dobrze Jak chcecie, możecie my... kupić. Wilczy dzieci. Wilczy dzieci. Tak. Ja jestem ciekawy waszej opinii, wiem, że oglądaliście razem. Mhm, mm tak było. A ty oglądasz e... z mamą. Ja oglądam z mamą i to do tego też będę nawiązywał, bo to ma duże znaczenie, zwłaszcza, zwłaszcza akurat przy tym tytule. Eee, także masz do, Pawle. Się, domyślam się o co chodzi. Eee, no to no. może, to jest ten moment panowie, to jest ten moment, w którym głośno, głośno, głośno krzyczymy spoilery. Spoilery. Tak. Ty może od razu, jak będziecie słuchać przyszłych odcinków, to załóżcie, że my spoilujemy dużo w naszych... Znaczy, wiesz co, myślę, że ten taki głośny, głośny krzyk spoiler jest jednak wskazany. Dobra. Wiesz, ktoś Bo. się zabłąka jeszcze nie chcąc i się przejdzie na jak to. Jak nawet patrząc na tego to boksa, to Cię ja tak dużo, spoiler, tak nie wiem, kluczowo... Tak dużo było takich kluczowych spoilerów? Ja ci powiem, że wolę krzyknąć spoiler niż potem słuchać bardzo komuś pupsłem. <grych> no to załóżmy, załóżmy, że teraz będziemy ceniać bardzo dogłębnie wraz ze spoilerami, a później jeżeli ktoś no po prostu będzie chciał, będzie chciał na przykład poznać naszą ogólną opinię, w której nie powiemy niczego tylko czy polecamy czy nie, to będzie też ten moment. Może będzie. No. Może będzie. Hmm, staramy się to podsumować. To oznaczałoby, że tak. musiałbym to przesłuchać od początku do końca i zaznaczyć, gdzie to trzeba. No, może Tomku. mi się będzie chciało. Tomku, co myślisz na ten temat? Myślę, że bardzo chciało być Ghibli filmem. To znaczy, jak zacząłem to oglądać, to myślałem, że to jest Ghibli film, bo poszedłem tak w ciemno na ten film. Nic się nie przygotowałem. Kiedyś mi to mignęło w internecie na zasadzie, że zobaczyłem gdzieś okładkę i okładka wygląda plakat przynajmniej. Wygląda bardzo, bardzo Ghibli-like. Na pewno się ze mną zgodzicie. Jest mm -hmm. bardzo, bardzo ładny. I nie sprawdziłem kim jest twórca, nie sprawdziłem kto to wymyślił, stworzył kiedy to wyjdzie i po prostu Mieszko pewnego dnia powiedział, że ha, będzie to w polskim kinie no i jakoś tak założyłem automatycznie sugerując się tym zapamiętanym z internetu obrazkiem okładką że jest to film Ghibli a to nie jest film Ghibli, to jest film jednego z moich ulubionych twórców anime, a ja o tym nie wiedziałem Co też jest to jest jeden od... z swoich ulubionych twórców anime Moje... jednym z moich ulubionych twórców anime jest Hosoda Mamoru, który stworzył takie tytuły jak kobieta skacząca przez czas i letnie wojny właśnie to jest od niego, kurde tak, to y jest twórca obu tych filmów i poszedł w taki bardzo, bardzo nostalgiczny, spokojny styl. A przecież te wcześniejsze filmy wcale takie nie są. Dlatego byłem taki zmylony. Nie są, ale są też, no to są podobne. A taka ciekawostka, wiecie, przy czym jeszcze na przykład współpracował? Był głównym animatorem w filmie Dragon Ball Z Broly Legenda Super Saiyan. To jest chyba jedyny z Dragon Balla, który widziałem. Och, ja widziałem chyba wszystkie. Ale to, że widziałem wszystkie nie znaczy, że pamiętam wszystkie. No. I był między innymi na przykład reżyserem openingu do Samurai Champlu. To znaczy, ogólnie się. tego openingu nie w Japonii, pamiętam. A ja, ja pamiętam. Ogólnie twórcy anime w Japonii raczej pracują przy dużo, dużej ilości różnych projektów, niezwiązanych ze sobą zdarza się, że jakiś świetny reżyser jest na przykład animatorem czegoś albo tworzy tła do czegoś. Są tacy bardzo uniwersalni, co mi się w sumie podoba. No jasne, no ale to są faktycznie te trzy filmy. Dwa, które wspomniałeś i trzeci, który właśnie omawiamy, są takie jego no jednak projektami bardzo autorskimi. Mhm. Mm mm -hmm. Tak. Dzień tej przez czas to jest jeden z moich ulubionych filmów i ogólnie jeszcze ciekawostka, którą teraz wyczytuję na, e, na, na, na Wikipedii, że zostałby przy, przydzielony przez studia Ghibli do reżyserowania e, Holes Moving Castle, ale został od, od jakby odciągnięty od stanowiska reżysera we wczesnej fazie produkcji. O. Znaczy, znaczy, ruchomy Zamek Hauru to jest bardzo dobry film, więc w nie, nie będę narzekał. Ale taka znaczy, ciekawostka a propos też te porównań jego do Gibli. Myślę, że... To znaczy, ale ten plakat ogólnie jest bardzo mylący, ponieważ plakat wygląda bardzo, bardzo ładnie. Naprawdę taki Gibli like A jak już oglądasz to anime, to żadna scena, żadne tło, żaden z narysowanych tam bohaterów nie wygląda jak na tym plakacie. Nie to wiem, prawda. czy też to, to zauważyliście. No, tła są piękne w tym anime. To trzeba przyznać. Nie wszystkie, są piękne i są... Niektóry. Oj, większość. Moim zdaniem to było dość nierówne. Ale tak, jakość to ja sobie zapisałem jednak jako taki, mimo, mimo wszystko jeden z tych minusików, których no musiałem się nad nimi trochę natrudzić w kwestii wymyślenia tych minusów, ale właśnie czasami, czasami animacja, czasami ta kreska była bardzo nierówna. O ile no były na przykład te sceny, gdzie jakby sama muzyka też robiła bardzo dużo, i wtedy dostawaliśmy jakieś krajobrazy e, i tak dalej, to było, było wszystko śliczne, ale w pewnym były na przykład momenty, nie wiem czy, zresztą jest na trailerze chyba ten moment, jak e, główna bohaterka, czyli matka wilczych dzieci, która ma na imię, nie pamiętam jak, i był jej partner, który ma, nazywa się Ookami, czyli po prostu wilk, i była ta scena w bibliotece, tam... Mm -hmm. i, i mam wrażenie, że tam strasznie to nie grało ze sobą, zarówno postacie na tym tle, to było jeden z takich, nie wiem, dla mnie większych zgrzytów. Mi przynajmniej tam coś nie pasowało. No i, i takich scen było kilka. Faktycznie jakby jakość kreski i animacji była nierówna. No, to na pewno tak, no, postacie, animacja postaci, no, to, jest, to jest bardzo prosta kreska, ale było masa pięknych teł, naprawdę ładnych, y, które mi się bardzo podobały, Były pięknie animowane, lepiej animowane niż właśnie główne postacie, co jest trochę smutne. To znaczy, to jest akurat taka stylistyka, że rysujesz postacie za pomocą jednego konturu bez cieniowania, co nie jest wcale niczym złym i mi się nawet bardzo podobało, tylko chodzi ale... o ten taki dysonans między właśnie tym tłem a tą postacią, że to czasem grało wspaniale jeszcze z muzyką. A czasem nie. A czasem nie. I, to, a jest czasem problem. Nie. I to, to jest problem właśnie tego. Bo ja nie mam nic do tego do prostej kreski, bo kreska może być prosta, no ale tutaj nie zawsze to było takie jak powinno być, no to tak powiedzmy. Znaczy tutaj jeszcze wspomnę, że to głównie chodzi o ten początek, jak jest w mieście, moim zdaniem przynajmniej, bo jak już główna bohaterka z dziećmi przeprowadza się na wieś, to wszystko jest w takim jednolitym stylu, ale jak jest w mieście, to na przykład właśnie ta scena w bibliotece wygląda wizualnie zupełnie inaczej niż na przykład scena na tej wyimaginowanej polanie, czy w pokoju swoim własnym, jak jest główna bohaterka. Tak właśnie, jeszcze generalnie... jak, jak oglądałem, oglądałem na przykład trailer, który no, też w dużej części składało się, o ile pamiętam, no, że z tych scen właśnie yy, miejskich Tak było to przedstawienie, pokazanie, no ten zarys fabularny i właśnie tam trochę gryzło mnie to wizualnie, co kompletnie jakby zapomniałem zupełnie o tym przy drugiej części filmu, tak? gdzie dostaliśmy plener yy, i śliczne krajobrazy, no. No to nie jest do końca druga część filmu, bo ta część miejska kończy się, no nie wiem, w ciągu no, pół godziny. No, no to a film trwa po dwie. jednej czwartej, no. No, no coś takiego. I więc umówmy się, że film rzeczywiście tak naprawdę zaczyna się i, i dużo, dużo zyskuje w momencie, kiedy oni to miasto opuszczają to prawda, tak znaczy, jest aż, ale aż tak, aż tak bym chyba tego, aż tak bym w to nie, nie, nie szedł gdyż e, na przykład czytałem zapoznałem się też z kilkoma opiniami na przykład w, w internecie i e, ktoś jako kompletnie nie, nie zapoznany jakby z mangą i anime i zupełnie z tym środowiskiem i tematem po prostu zabrał swoje dziecko na bajkę e, to nie jest film dla dzieci e, tak, ale na przykład właśnie ta osoba, która pisała tą opinię mówi, że najlepiej się odnajdowało właśnie w pierwszych 30 minutach, gdzie było to pokazane takie, no, powiedzmy, dorosłe życie, a nie gdzie była ta bardziej wychowawczo-baśniowa część. To no mówisz o tym. To, mi, to mnie trochę dziecko? zdziwiło. Nie, no tutaj no, bo... rodzic, rodzic jakby opowiadał swoje zdanie. Mówi, że on się najlepiej bawił przez pierwsze 30 minut, a że dziecko przez to właśnie kolejne półtorej godziny. Że ta druga część właśnie była taka bardzo, bardzo no, ale dziecięca. To wiesz, czym to jest spowodowane? Tym, że po prostu w tam w tej części wiejskiej zaczynają główną rolę przejmować dzieci, tak? I oni się najwięcej pojawiają. Tak, na ale właśnie dla mnie to jest błędne, błędne myślenie trochę tej osoby, ale pozdrawiam ją bardzo serdecznie. Nie wiem, czy dotrze kiedyś do tego materiału, ale ja dotarłem do jej opinii. Spoko, we're going viral. Wszędzie będziemy. Yeah. Nie unikniecie nas. Ale ja cały czas pamiętam, tą kółę, jak spojrzeliśmy na siebie w ten, właśnie na samym początku w, w czasie jednej pewnej sceny. Um. Mówisz o scenie całowania się? Mówię o scenie, która trwała od kiedy on po raz pierwszy zmienił się w wilka. Do, aż do momentu aż dzieci się urodziły, może tak, to jakieś 2-3 minuty. Faktycznie było to trochę dziwne. I tutaj no. jeszcze a propos sceny jak zmienia się wilka. Nie wiem czy ty Mieszko jak to oglądałeś z mamą czy też zauważyłeś może niezamierzone takie nawiązania do jakichś popkulturowych tworów typu właśnie zmierzch bo to totalnie scena jak on pokazuje się jako wilk tej swojej dziewczynie jest kadr w kadr ze zmierzchu nawet nie oglądałem jest... w zmierzchu, przepraszam o... nie oglądałem zmierzchu też nie jestem w stanie się powiedzieć ku wybacz Tak, ale <śmiech> nie oglądałem Darek, zmierzchu no. Darek, który znajmie oglądał i może nasi słuchacze też to potwierdzą Moja opinia, ta scena jest ze Zmierzchu. W Zmierzchu jest taka scena, gdzie Edward idzie do lasu ze swoją dziewczyną, żeby pokazać się, jak wygląda w słońcu jako ten taki wampir-predator. Dlaczego nie pokazuje się w słońcu? Bo wtedy. A, to ale trailery widziałem, no to ta scena. Tak, to tak. No to ale no, wtedy tak daleko bym chyba nie, nie wiem. Ale chodzi o chyba... to, że tam Edward mówi, jak teraz dla ciebie wyglądam. I w momencie, kiedy ten wilk mówi dokładnie to samo zdanie, w lesie, stojąc na górze tak trochę wyżej od niej i ona tymi maślanymi oczkami tak patrzy i mówi, że jesteś piękny, coś tam, coś tam totalnie scena ze zmierzchu na pewno przypadek ale no skojarzyło mi się ale ona to... chyba nie powiedziała, że jesteś, jesteś piękny, nie, ona nie, powiedziała nie, nie, tylko nie, po prostu, nie. że waż, ważne, że to jesteś ty, coś takiego no i tyle tak, no ale puenta była taka sama. I po prostu to strasznie przez to, że. Ja znam to odniesienie takie zmierzchowe, tak sam sobie to gdzieś w głowie tutaj stworzyłem, strasznie mi zepsuło odbiór tej sceny. I pewnie ta scena jakoś inaczej mam. A takie tutaj jeszcze kolejna ciekawostka, emocje. gdyż ja zaopatrzyłem się w karteczkę tą taką reklamową, które są były z filmami. Kiedyś w ogóle to zbierałem, ale stwierdziłem, że to jest tylko makulatura, ale tą specjalnie sobie przetrzymałem na potrzeby. Naszego podcastu i y, końcowe zdanie y, a propos właśnie reżyserii, całego filmu. I robi to z kunsztem, o którym twórcy zmierzchu mogliby tylko pomarzyć. Tak, a propos zmierzchu i wielkich dzieci. Też się komuś tak skojarzyło. Dobrze, nie jestem. To znaczy, wiesz, wydaje mi się, że w tym momencie niestety. Y, Wilcze, wilcze, różne zabiegi, zabiegi z wilkołakami i tak dalej będą się nam jednoznacznie zawsze kojarzyły czy ze zmieszkiem, czy z pamiętnikami wampirów. No, to są dwie serie, które złapały taki hype e, na różnych osobnikach, ale złapały i były tak popularne, zresztą pamiętniki wampirów cały czas są, e, no, że ciężko, że trudno się dziwić. No. Znaczy od razu, żeby nie było tutaj, że ktoś mnie źle zrozumiał, nie porównuję tego filmu do Zmierzchu. Tak, ustalmy. Mówię tak, tylko, że ta nie scena nie ma dużo wspólnego pod... Zmierzchu. No nie ma ale nic wspólnego z zmierzchu. No. no i też Ere... takie drugie odniesienie popkulturowe, które znaleźliśmy z Pawłem, albo sami sobie je stworzyliśmy, to Clint Eastwood. Który Totalnie. Który po pojawia się jest... na wsi. Starszy japończyk, który totalnie wygląda jak Eastwood i totalnie jest brudnym harem. Totalnie jest studem z Grand Torino. Tak bardzo. I tak, brakuje mu tylko karabinu. Tak, to to. Bardzo chcę wierzyć, że to było zamierzone. Że to nie jest przypadek. Nie wiem, Mieszku, czy oglądałeś Grand Torino, czy brudnego harego jakiś film. Niestety nie. Niestety nie. No to obejrzyj i porównaj. Naprawdę, <grym> naprawdę. Poczekamy na ciebie. Poczekam ale ja na, przykład, ja na przykład bardziej się skupiłem, bo przeczytałem tą ulotkę dopiero po filmie. Eee, w ogóle i... ten film ma takie ulotki? Nie wiedziałem, kurczę, chcę taką ulotkę. No, były w, to w, Charlie, w kinie nie, Charlie. Nie? Dokładnie, dokładnie. Koszty? Trzeba dać tą ulotkę, wyjdę i wyjdę. Więc musisz, musisz wrócić. Musisz I... wrócić do kina Charlie i wziąć ulotkę. Tak, proszę. Eee, ale. Co na przykład mnie zaskoczyło, no bo ja może myślę tak bardzo polsko, co tutaj akurat to określenie jest bardzo negatywne. Także przepraszam wszystkich takich ciężkich patriotów, sam jestem patriotą, aczkolwiek chyba nie aż tak ciężki. Ale bardzo mnie zastanawiał fakt, jak już dotarła na tą wieś, już tam, nie wiem, wynajęła czy zaczęła kupować za swoje, czy kupiała za, za oszczędności tą, tą taką ruderę. I e, próbowała tą rolę jakoś uruchomić i. Teraz mnie to, jak ludzie jej byli pomocni. Tak. No już poza tym, że faktycznie jakieś te, te ziemniaki wyrosły, i ona dawała ludziom, to tam ludzie jej odpowiadali. U nas przecież nikt wy, dostałby ziemniaki, to by nie dał nic w zamian. No i przesadza. No. No, so, ale, wiesz, ale, to, ale, to, ale, ale, ale, ale, ale. Mam na przykład i na tej ulotce, na tej ulotce jest. E, Napisane, że. Bliżej do mikrofonu. Hosoda, posił... Hosoda, Hosoda posiłkuje się nieznaną Europejczykom tradycją, w której chłopi składają ofiary wilkom strzegącym ich plonów przed jeleniami i dzikami. I że to ponoć jest tego typu symbolika, że to ma jeszcze jakieś dodatkowe znaczenie. Ale to. To tak. To, nie to, tak, to nie też jest, nie to rzuca wspomnieć. się w oczy. Mnie się w ogóle też jak ja nie rzuciło, żeby oni otrzymywali coś w formie ofiary. to Znaczyłem Znaczyłem nie, nie, ja tylko zwróciłem uwagę na to, że jakby sama forma tego takiego przetrwania, właściwie nie mając nic, była bardzo, była zbyt łatwa. No były pokazane trudy tej matki, tak jak ona próbuje faktycznie za wszelką cenę zasiać jakieś plony, aczkolwiek no... Ja to bardziej odbierałem po prostu jako pro, formę, próby oszczędzenia części pieniędzy, tak... Y no jak posadzisz sobie coś i wyrośnie ci marchewka, papryka, ziemniak, no to oszczędzasz po prostu na tym. Nie sądziłem, żeby to była kwestia takiego po przetrwania, tak? przetrwania, czyli że jeśli to nie wyrośnie, no to będą mieli naprawdę ciężki problem. Raczej to odbierałem po prostu jako taką formę zaciśnięcia pasa może. To znaczy ja chciałbym jeszcze nawiązać do tych, tych wilków, bo dla Europejczyka faktycznie to może nie mieć aż takiego znaczenia i wydźwięku jak dla Japończyka my po prostu o tym nie wiemy, nie żyjemy w tej kulturze ale z tego co wiem japońskie wilki których się chyba nazywają honszu nie jestem pewien, w stu procentach są bardzo takimi zakorzenionymi w tej kulturze takiej wiejskiej w Japonii bóstwami takimi rzeczami, które się tam czci I jest dużo takich nawiązań do tego właśnie w anime i w innych takich tworach japońskich i po prostu my tego tak nie będziemy odbierać. Dlatego też myślę, że spora część tego filmu nam umknęła w pewien sposób. Właśnie przez to, że my nie, nie jesteśmy Japończykami i nie znamy tego znaczenia wilka. Wiesz, to coś hmm, może tutaj część trochę... Część symboliki pewnie tak. Może tutaj trochę za daleko pójdę w takie porównania, ale to jest coś, jakbyśmy Japończykowi chcieli wytłumaczyć, czym dla takiego polskiego mieszkańca wsi... Jest symboliką Matki Boskiej, tak? No, nie wytłumaczysz tego, on tego nie zrozumie w taki sposób. Więc my też możemy nie rozumieć tego, tego wilka, który jest. On symbolikę pewnie, tak. pewnie zrozumie, natomiast ilość świąt i podejście do, tej, do, do życia już pewnie mniej. Tak. Wówie, no, to ale... jest po prostu mniej katolików, tak? Nie, no chodzi o to po prostu, że mają takie bóstwo, które sobie czczą, tak? Spice and Wolf, mamy manga, anime. Główną no, tak, bohaterką tak, jest tak. Wilk, która tam właśnie chroni całe te wszystkie pola. Tematyka też taka trochę wiejska. Gdzie jeszcze jest? Mamy Wolf Brigade, mamy dużo anime, które mają wilki, no kurczę, nawet Księżniczka Mononoke. Wolf's Rain. Wolf's Rain, tak. Więc ja wilk, no, jak odebraliście to anime? Bo dla mnie to było po części anime o samotnej matce, a po, po części takie dosyć lekkie i radosne, trochę komediowe anime. No, no. no po, w stylu tego, co, on co ten auto tworzył wcześniej, czyli czy Dziewczyny Skaczącej Przez Czas, czy Summer Wars. No właśnie chodzi mi o to, że to znaczy czytałem na Metacritiku recenzję tych takich znanych brytyjskich, amerykańskich recenzentów z dużych tytułów gazet, tak? czyli Telegraph, The Guardian, Los Angeles Times. I oni tam głównie w tych recenzjach, tak jak ja, oglądając ten film, skupiają się na tym motywie samotnej wychowującej matki, tak? I w ogóle pomijają ten motyw dziecka, wilka, jako. to znaczy, to jako, w sumie w tym filmie. Tak, jako bardziej taka ciekawostka, jako takie medium do po prostu przesłania tej historii, że nawet jak to dziecko jest inne, to ta matka i tak je będzie kochać. I myślę po prostu, że. Brakuje nam takiej odrobiny, takiego zrozumienia chwytania, tego, co zrozumienia się tej się japońskiej mentalności tak i tego japońskiego znaczenia wilka. Że po prostu Ale może nie ma... to z drugiej strony, ty na nadimprezydowywujesz trochę, może to jest po prostu anime o samotnej matce. Znaczy no, wydaje mi się, że, że to ma jakieś tam znaczenie. Myślę, że jakby ma dodatkowe znaczenie takie metaforyczne, tylko myślę, że jakby... Tylko różnica, Dodatkowym pięknym tego, sens, tego to filmu jest to, jest to smaczek. że myślę, że to jest smaczek, który zrozumieją Japończycy, który jakby ludowi wschodu tak? jest, jest, jest bliski, aczkolwiek no nam na zachodzie mimo wszystko my możemy się z tym filmem w jakiś sposób tak, my jesteśmy w stanie go zrozumieć, wziąć na swoje modłę mimo jakby nie, nie do końca jasnego zrozumienia tego całe, tej całej metafory wilka i znaczenia wilka. Myślę, że chyba my koniec końców i tak jesteśmy w stanie zinterpretować to na swój sposób i faktycznie aż tak dużo chyba nie stracimy, bo po prostu to też jest jakaś tam nasza interpretacja. I wydaje mi się, że ten film też jest właśnie na tyle dobry, że pozwala nam na taką interpretację, tak? Hmm. Ja nie będę się zaszukiwał w nim z jak, może jakiejś specjalnej głębiny. Podobał mi się, jest niezły. Ale to znaczy, ja tutaj chciałem powiedzieć, takim... że no, no, no, mów, mów. Bardziej, to, to, to, mnie najbardziej podobała się część kiedy, od momentu, kiedy oni w sumie wyjechali z miasta, a zaczął im, znaczy generalnie, im, im dalej byliśmy od, śmie od śmierci ojca tych dzieci, czyli Okami, Ojle. tym bardziej mi się ten film podobał aż do samego końca, bo końcówka też była taka średnia. Ale środek, godzina, godzina po ośrodku to jest to, co najbardziej mi się podobało w większych Dzieciach. Właśnie z tą końcówką chodzi o to, że z tym Wilkiem, także nie rozumiemy do końca motywacji jednego z głównych bohaterów, tak, że no, nie ja rozumiem, że on był końców. wilkiem i on chciał wrócić do lasu i on był samotnikiem, czyli tak jak się mówi, samotnym wilkiem. Ja to rozumiem, no ale on miał 12 lat, tego nie rozumiem. No właśnie o to chodzi... Co, tak, Co? tylko że właśnie wydaje mi się, że... To do mnie nie przemawia, wiesz, Nie chcieli wiek Nie Ale mi się, że nie chciał po prostu przedłużać jakby, nie wiem, do, do momentu, kiedy oni mają już 20 lat i, i ta matka wtedy ma, no, nie wiem, około 45 lat. Nie, 20, nie on by miał 16. Ale wiesz, no to też jest jakby brane, no nie wiem, ile ma wilk dwunastoletni, jak jest, jak jest dojrzały, nie no, wiem. nie jak był się... wilkiem, wilkiem. On był y, pół na pół. No, no tak, no ale widzisz, teraz musimy jakby trochę zagłębić się w genezę Wilkołaka, no. Albo no faktycznie na no 12, 12 lat dla człowieka, no to nie jest to jakby wielkie, wielki wiek na to, żeby podejmować decyzję. No bo ty w wieku 10 lat, nie wiem, czy w wieku 9 lat dzieci idą do chrztu, mimo że nie mają kompletnie pojęcia. Tradycja, po prostu dostać, tradycja, tradycja, tradycja. I nie wchodźmy chrztu, w ogóle w tematy religijne, bo to nie podcast o tym. Tak, ale wydaje mi, się, wydaje mi się, że to miało po prostu jakby, samo to miało pokazać, no, jak bardzo mogą się różnić wiesz, osoby wychowywane, w, wiesz, rodzajstwo wychowywane w taki sam sposób, w tym samym miejscu i jakby dodatkowym jeszcze motywem no, było to ta, ta jakby wilkołacza sfera, tak? gdzie oni po prostu, po prostu podjęli no, bardzo oczywiste decyzje, jedna po prostu chciała być wilkiem, druga chciała być człowiekiem. Druga osoba. Tak. Także wydaje mi się... Że wiadomo, że to mogło być trochę naciągane, no bo chłopak ma 12 lat, tak? A chce być królem w świata. Królem bo... lasu, żeby nie powiedzieć Ale... królem dżungli, tak? O to chodzi, że czytałem na Wikipedii, że w Japonii ten właśnie ten Honshu Wolf Honszu wilk, jest właśnie protektorem lasu zakorzenionym w ich kulturze. Czyli jak zginął tamten lis, który był protektorem lasu, to ktoś inny musiał zostać protektorem lasu. Tak, Ale no Protektor i... to jest tak bardzo słabe słowo. Obrońcą. <śmiech> protektor czeski. Protektor. A protektor, protektor nie. No, to znaczy... No, no wiem, to wiem, słowo, no. bo jest ten, ten taki wiesz tajski film walki Protektor, gdzie on tam broni tego słonia czy coś, nie wiem czy widzieliście. Tak to się nazywało? Protektor? Ja przypominam tylko ten, słoniem tylko ten film o amerykańskich żołnierzach, którego, którzy go zrzucali z samolotu na spadochronie, więc nie. Bynajmniej nie Protektor klub, żeby nie, było, nie. <laughs> Pewnie słuchacze, część złodzi. Ja kojarzą. rozumiem, wracając do Wilka, ja rozumiem motywy, jakby motywację, tylko no nie pasuje mi po prostu. To chłopaka i tyle. I też nie, jakby on przez cały film ile wypowiada, z dwa zdania. Jest trochę tak, takie emo. No, trochę jest. I tak jak jego siostrę, jego siostra coś mówi, jest narratorką, tak by the way, ale no u niej jakby jakieś emocje widzę, a on stoi cicho i jest smutny przez cały film. Ja, to... ja, ja a propos tego bohatera, właśnie tego syna, mam e, o tyle mi same że kompletnie spodziewałem się, że on pójdzie w zupełnie inną stronę, bo to, że pójdzie w wilka właśnie takiego depresyjnego to właściwie można było się jakoś tam mieć od samego początku domyśleć, Został ale ten z t... wilkiem. <laughs> ale to wydarzenie, w którym on prawie utonął i było tam też podkreślone w filmie, że to go bardzo zmieniło. I ale on był cichy przez cały, cały, cały, Właściwie cały, cały czas. Właściwie nie bardzo go zmieniło. On no, zaczął jakby polować i jeszcze bardziej asymilować się ze swoją wilczą naturą. Ja myślę, że Ale... spotkanie tego wilka w klatce go zmieniło. Że to jest taki punkt kulminacyjny dla rozwoju tego bohatera. No, no, no, no. Ale to też jest takie, wiesz, domyślamy się trochę. On on. on no... To, że on nagle chodzi do lasu, a nie do szkoły, to też tak było, mnie trosz, może nie tyle zaskoczyło, co to zostało powiedziane gdzieś tam w jednym zdaniu w trakcie, w trakcie całego filmu. Tak to jak podążaliśmy za jego siostrą, tak nagle okazuje się, że on chodzi do lasu i spędza tam całe dnie i no, tak nagle i znikąd trochę to zaskoczyło. No, ale to co może zrobić jego matka w przypadku, kiedy ma syna wilka, który stwierdza: Nie będę chodził do szkoły, będę chodził do lasu. No, nie powstrzyma go za bardzo, bo jest z wilkiem, tak. Trochę ciężko. Wiesz, ale myślę, no, to, że, że motywacja faktycznie trochę dziwna i znaczy, znowu coś, czego nie ma my w dla mnie ścieżki, która prowadzi do tego. trochę. To jest takie wyciągnięte z worka. Trochę. Dwa zdania, trzy zdania więcej, już bym był szczęśliwszy po prostu. Może jest jakaś wersja reżyserska. Wiesz, ten film trwa dwie godziny. I czasami jest dosyć powolny. Ale ja oglądając miałem wrażenie, że ten film mógłby trwać nawet i trzy godziny. Mógłby. I myślę, że niewiele by stracił na tym. To jest trochę taka mm. sytuacja jak w tym ostatnim... Bardzo popularnym filmie Boyhood Linkaltera, gdzie gościu przez 12 lat kręcił jedno dziecko i teraz ten film ma 3 godziny właśnie. To tak samo właśnie w większych dzieciach mamy dorastanie tych małych wilczków tak do wieku właśnie 12-13-letniego. I to tak właśnie naprawdę ten film mógłby trwać 5 godzin i też nic byśmy tutaj nie stracili. No. Nie wiem czy było czy wystarczyło pomysłów po prostu na tak długi film, wiesz? Bo ten tym no, W życiu jest wiele rzeczy, które mogą zostać. Więc myślę, że nie byłoby problemu z przedłużeniem i może byś był bardziej ukontentowany, bo wtedy był do 16 roku życia. Dociągnęli. Pewnie I tak. i wtedy no, Wiesz co tutaj ten, ten wiek, to ja się nie, nie chcę się czepiać tutaj za mocno, ale chodzi mi o to po prostu, że no. Może nie jestem, sobie, może no nie gra mi to po prostu. Wejdź w skórę wilkołaka! <laughs> No, przykładowo matka spotyka nowego faceta i ma rosterki. Dodatkowe półtorej godziny filmu. Dzieciaki muszą ogarnąć jeszcze to, tego nowego partnera matki. A skończyć może się dokładnie tak samo jak się skończył. Takie wiesz, trochę deusek z machina, gościu gdzieś nagle znika, nie ma go, po prostu przedłużyliśmy ten film. Po prostu w życiu dzieje się dużo takich rzeczy, które definiują jakim człowiekiem jesteś, tak? I spokojnie mogliby tam jeszcze dorzucić parę wydarzeń z życia tych wilków i może wtedy Jasne. ten film byłby taki pełniejszy. Mogliby. W sumie wydaje mi się, że on by się nawet lepiej sprawdził jako seria, wiesz? Może nie jakaś długa, ale na przykład taka 12, 12 odcinkowa. Ja bym nie chciał tego jako serii na przykład mimo wszystko. A czy nie chodzi o to, czy bym chciał, czy nie, tylko to to, tak jak patrzę, to nie wiem, czy bym się po prostu lepiej nie sprawdził, gdybym nie miał trochę więcej czasu i może trochę bardziej epizodycznej formy. Ja uważam, że właśnie to jest jedna z takich rzeczy, gdzie ta epizodyczna forma by nie pasowała. Tak samo na przykład nie chciałbym za bardzo, nie wiem, jeżeli jakieś studie zabrałyby się za solanin, też nie chciałbym dostać tego w formie odcinkowej. Mimo, że na przykład Beck był kapitalny, tak, no tylko żeby, wiadomo, Beck to jest szonen jest długi cholerę, ale w przypadku solanin chciałbym dostać jakby jedną całość, na przykład dwugodzinną. No i dostałem w formie, znaczy z aktorami, tak, w wersji, ale... Ale jeżeli jakieś studia by się chciało zabrać za zrobienie anime to też wolałbym chyba jednak obejrzeć wersję wersję nową. Na my anime list w rekomendacjach do właśnie Wolf Children jest Usagi Drop, który jest właśnie taką slice of life historią, serialem o samotnym facecie, który wychowuje dziecko, małą dziewczynkę. I to są właśnie takie kascenki, ale one się składają w taką całkiem bardzo fajną całość i jestem fanem tego anime jako właśnie takiego świetnego przedstawiciela gatunku Slice of Life gdzie też się utożsamiasz tak samo w sumie jak w filczych Dzieciach z głównym bohaterem, że jest samotnym człowiekiem i musi wychować dziecko na dobrego człowieka tak dorosłego, dobrego, odpowiedzialnego człowieka i po prostu kibicujesz mu przez ten cały czas więc myślę, że dałoby się i da się to fajnie przedstawić czy jako serial Musisz nie, no, tak, to ja, nie, ja, nie, ja, nie ja nie neguję. Ja nie neguję, żeby się dało fajnie to przedstawić. po prostu jestem w miarę świeżo po sensie i wydaje mi się, że taka forma była ok, I była wystarczająco. Wystarczająca. Jasne, to nie jest zły film, no. dla mnie solidny 7-8. No. oglądałem lepsze. No, bardzo ładnie 2 na 7. Bardzo ładnie 2 <laughs> 7. Jakie lepsze oglądałeś Paweł? No, żeby daleko nie szukać dziewczynie, która skakała przez czas. A, czyli sugerujesz, że ten autor ma tendencję zniżkową. Znaczy, czy, czy ma tendencję zniżkową? To, sobie to są duże słowa, bo. Ma, na, zrobił trzy filmy. A oglądałeś sequel do tego? O czasie, który skakał przez dziewczynę? <głosy> <głosy> nie. <głosy> nie ale akurat wydaje mi się, że z tych trzech filmów Summer Wars Girl Who Time to akurat Wilcze Dzieci są chyba najsłabsze na malu Wilcze Dzieci z tych trzech filmów mają najwyższą ocenę blisko dziewiątych to jest moja, subiektyw moja subiektywna ocena wiem, ja tylko tak mówię a propos <grym> czy to jest film na dziewięć? nie wiem To nie tak. o to chodzi, że to jest film na dziewięć to nie jest film na dziewięć to, to nie jest film na 9, ani animelist, moi drodzy. Mylicie się. To jest film na. Jakieś... A ja dałem 9. Aha. A, Mieszko, tak bardzo myślimy. Tak bardzo Myśno zawsze dziewięć. możesz się mylić. Pozwalajmy ci się mylić w tym przypadku. No ale ty by tutaj Pawle tak za bardzo nie kozać, bo już ustaliliśmy, że ci nie ma podcastu. Tak się... Najpierw ja obejrzyj subasę. No najpierw obejrzyj subasę, uh. a potem możesz oceniać inne rzeczy. Oh. Nie ma to jak podcastowy trasztok. Tak, tak, tak, pojedźmy sobie <głos> O, ale tak jest Ale dobrze. Fajnie. Może jakieś dostrzegliście tego filmu? Co Pozytywne? Dostrzegliście? Pozytywne rzeczy pozytywne. Teraz łatwiej się gada o tym co nam się nie podobało, bo cała reszta jest dobra, wiesz. To znaczy też tak mi się wydaje, że to będzie dużo ciekawsze jak się skupiłem na tych rzeczach, takich brudach, które możemy wygrzebać z tego filmu, niż na tych pozytywach, bo, no, bo ja powiem, że podobało mi się jest świetna historia o kobiecie samotnie wychowującej dzieci. Naprawdę to jest fajnie się przedstawione z bohaterem, to jest fajnie przedstawione, tak. Przez moment też chciałem się wyprowadzić tam na wieś tak żyć i mieć wszystko gdzieś. No świetna sprawa, też jest trochę dramatu, bo scena jak ona tam rzuca się za tym synem do lasu, jest gotowa umrzeć, byle, by tylko jej dziecko było bezpieczne i odnaleźć go, no świetna scena i naprawdę mnie poruszyło nawet. I się już no. obśmiać można, bo też jest sporo komedii. Tak, humor jest bardzo fajny. Jest, tak. jest nienachalny, nie, nie narzuca się kompletnie eee, i te sceny są takie naturalne bardzo. I... Cała, no, ja cała, cała, tutaj... cała jakby publika wybuchała śmiechem w tych, w tych momentach, także myślę, że ten humor się przyjął. Ja eee. uważam, że tutaj troszeczkę szukamy, jak tak powiem, dziury w całym, tak? Bo... To jest, film. to jest dobry, bardzo dobry film. Ja uważam, co jeszcze jest kapitalne w tym filmie, to soundtrack. Uważam, no. że soundtrack jest świetny. Jest naprawdę idealnie współgra z tymi malowniczymi tłami, z tymi właśnie scenami, gdzie na przykład kamera tak żywiołowo przez nie wiem jak się nazywa, chyba nie było podane nazwy tej wsi, albo pewnie było, ale nie pamiętam, ale wszystkie, przez wszystkie te krajobrazy, przez te góry, pagórki, ta kamera leci, ta muzyka, no kapitalne, kapitalne plus ne, główny główny e, utwór, jakby theme całego, całego, całego filmu, który leci w napisach końcowych, który leci też w, w trailerze. I to już w ogóle się nazywa Okasan no Uta, czyli coś związane z, z matką. Nie wiem co to jest Uta. Tutaj już muszę się jakby oddać do znawców języka japońskiego, ale wiem kim jest Okasan. Naprawdę, naprawdę świetny soundtrack. Idealnie współgrający z, z całym filmem, z tą jakby jego malowniczością. Tak jak wspomniałeś, to cały ten proces wychowywania. To wszystko jest, jest naprawdę zarysowane świetnie. I tutaj chcę wrócić do tego, że byłem na tym sensie z moją mamą, którą serdecznie przy tej okazji pozdrawiam. Przerwę, e... ci. Przerwę ci. Wydaje tak. mi się, że Okasa Nouta oznacza po prostu pieśń matki. No tak też mi się wydawało, ale nie chciałem wprowadzać. To, to szybki Google, ale może, może mogę się mylić, bo... Ale myślę, że to jest całkiem prawdopodobne. Dobra. No. Tak. I dlaczego... Mm ten film zrobił na mnie dodatkowe wrażenie. Może dlaczego to też jest u mnie będzie dziewiątka. Pierwsza rzecz to dawno nie byłem na czymś w kinie i to jest akurat nie niezwiązane z tym, że byłem z mamą, że wychodząc, wychodząc z kina przez kolejną godzinę jedyna rzecz, o której myślałem to ten utwór i napisy końcowe. Byłem wprawiony w taką zadumę, że właściwie myślałem tylko o jednym, żeby wrócić do domu, znaleźć ten utwór na YouTube i puścić go sobie raz jeszcze. No taki stan jest czymś naprawdę mega przyjemnym. Totalnie się wyłączasz i totalnie jeszcze siedzisz w tym filmie. tak? Jakby, no już wyszedłeś z tego kina, ale mentalnie cały czas siedzisz i jesteś wryty w to krzesełko. I jakby to uczucie też pozostawiło na mnie dosyć mocne wrażenie. A drugi powód, dlaczego to jest dla mnie dziewiątka, to właśnie obecność mojej mamy na tym filmie i Moja mama ogólnie nie jest wielką fanką animacji. Nie chodzi tutaj o anime, y, tylko nigdy nie lubiła za bardzo y, kreskówek. Y, jak była mała i jak zaczęły wchodzić kreskówki, to też zawsze wolała, jeśli już te, te bajki takie szmaciane. Tak to nazwijmy. I y, y, też na przykład nie była chyba nigdy na szeregu. Nigdy nie oglądała szereka, bo po prostu za bardzo ją raziła animacja. Ale z racji jej urodzin stwierdziłem, że a, przełamiemy i, I ją zabiorę. I moja mama, jakby jej reakcja była taka, że ona po, nie wiem, 20 minutach, 30 minutach tego filmu zapomniała, że ona ogląda animację. Kompletnie była tak zahipnotyzowana całą historią... E... Jak już zaczął, no może oczywiście jak już zaczął wchodzić ten bardziej motyw rodzicielski, wiadomo, ale po prostu tak wsiąknęła w tą historię, że kompletnie zapomniała, że to jest animacja, że średnio przepada za animacją, tylko po prostu cieszyła się jakby samym filmem. Plus no, sam przy samym zakończeniu moja mama płakała jak głupia, czy no, jak głupia może złe określenie, ale no, była nieziemsko wzruszona i jakby same jej reakcje na te wszystkie trudy matczyne właściwie jakby siedząc obok niej mogą sobie przytoczyć jakieś rzeczy ze swojego dzieciństwa i sytuacje, w których no zawsze mama jest, tak, i w których właściwie każdy ma takie momenty i zawsze każdy może sobie przytoczyć te, te właśnie sytuacje, w których co by się nie działo to twoja mama jest obok ciebie, tak, jest zawsze, żeby, żeby cię e, wesprzeć. Dla mnie to dodatkowo była taka emocjonalna wycieczka i myślę, że e, trzeba też spe, spojrzeć na to właśnie z perspektywy e, naszej rodzicielki e, i tego, jak, no jak dużo dla nas zrobiła po prostu i myślę, że ten film też to bardzo fajnie ukazuje, tak, e, czym w ogóle jest instytucja mamy. Kiedyś ktoś opowiadał, nie wiem, czy nawet nie było takiego virala w internecie, a propos tego, że ktoś dzwonił do ludzi i oferował im pracę. I oferował im pracę, że oni pracują non stop, dzień w dzień, 24 godziny i nie dostają za to ani grosza. I ludzie po prostu wyśmiewali tą ofertę pracy, tak? Ale zawsze przed rozłączeniem się na, na sam koniec zadawali pytanie ludziom, czy oni są świadomi tego, jaką pracę dostają, wiesz, jaką ofertę pracy dostają. No i ludzie mówią, że nie wiedzą, ale że tam nikt o zdrowych zmysłach by tego nie przyjął. No i osoba oferująca tę pracę powiedziała, że tą pracą jest mama, bycie mamą. I myślę, że to jest jakby dobre podsumowanie tego. No ja dodatkowo jakby sam fakt i tego, jak reagowała moja mama, no sam przez to też byłem w jakiejś takiej hipnozie w tym filmie, dlatego dla mnie to jest dziewiątka, bo ma, jakby sam ten film będzie miał pewnie dodatkowe znaczenie dla mnie. Tak. I moja, taki mój monolog, moja wycieczka sentymentalna. Sprawiłeś. A Ale myślę, że masz sporo, sporo racji, ponieważ takich właśnie momentów rodzicielskich jest w tym filmie sporo i myślę, że może trochę nie jesteśmy do końca targetem tego filmu, wiesz? Takie mam wrażenie, że on, że nie, to właśnie ta, to taka osoba jak twoja mama też wyciągnie z niego coś więcej niż my, po prostu. Znaczy, wydaje mi się, że ma po prostu... Taka trochę, trochę nostalgia trip dla niej to będzie. Tak, bo wydaje mi się, że no, my mimo wszystko jako dwudziestoparoletni paroletni e, Gentleman. E, raczej, tak staramy idę po mój raczej staramy się wyciągać jakieś... <śmiech> Raczej staramy wyciągać się, nie wiem, suche fakty powiedzmy tak to jest plusem to jest minusem i mm, tej dodatkowej emocjonalności właśnie związanej no z tym, że właściwie my nigdy nie mieliśmy prawa jeszcze, znaczy nie mieliśmy prawa, Właściwie jakbyśmy... Ja właściwie... jeszcze nigdy nie miałem dzieci, i więc no, no, nie znam tego za. Ale z racji tego, że, tak, z racji tego, że żaden z nas nie jest ojcem, więc nie jest nawet w stanie się wcielić jakby w taki tryb myślenia, bo on się na pewno zmienia przy posiadaniu własnego potomka. Także jakby patrząc z tej perspektywy, ja daję dziewięć. No już chociażby sam fakt, że no... moja mama jest bardzo tolerancyjna, tak, dla hobby. Nigdy nie, nie miałem tego problemu, jak na przykład pamiętam, jak w kawaii było zawsze napisane. Połowa listów które były w kawaii. Kiedyś to było o, moja mama chowa mi mangi by... albo wyrzuca mi mangi na makulaturę i muszę je chować do zbiornika z praniem i tak dalej. Co drugi list był właściwie o tym, tak? Każdy, miałem taką sytuację w życiu. Miałem taką sytuację w życiu. No widzisz, ja na przykład nigdy nie miałem. Kupowałem normalnie Dragon Balla. Moja mama to akceptowała. Nie lubiła animacji za bardzo, ale stwierdziła, że skoro to jest hobby w jakiś sposób mnie rozwija i ma, mam coś, czym się jestem w stanie zajarać, że naprawdę fajne. Sprawdziła sobie tomiki, jeżeli jak jej pokazywałem jakieś fajne sceny czy coś I, i jakby cieszył jej fakt mojej zajawki. Mimo tego, że sama nie lubiła, no po prostu była totalnie odcięta od świata w trakcie oglądania tego filmu, tak? Była totalnie wsiąknęła. I dlatego... To jest też dodatkowy aspekt, który uważam, że jest dziewięć. To, że masz tolerancyjną mamy to fajna rzecz, ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że ta historia o samotnej matce to jest faktycznie taka uniwersalna historia i myślę, że spokojnie można by zabrać na ten film osoby nie nieogl oglądające animacji japońskich, czyli anime na co dzień i z reguły hejtujących anime, bo kojarzących to głównie właśnie z, z jakimś ecchi czy fanserwisem. Innego typu. Czy biciem, Bo tak Czy też jest. Biciem... Akurat w naszym kraju jest sporo takiego podejścia. Dokładnie. Tak. To jest uniwersalna, dojrzała historia dla każdego właściwie, tak? Tak, że można zapomnieć, że jest to japońskie w pewnym momencie. Można spokojnie oglądać i. To jest w sumie dobry uznać, film, który można by puścić jako twoje pierwsze anime. Mm. Tak myślę. Myślę, że jest w tej roli się spra Mógłby sprawdzić całkiem nieźle. No to już kwestia jakby targetu i osoby, z którą, której no, byś to tak, pokazywał, no, ale, ale tak, no, ale... jest to na pewno jeden, jeden z kandydatów. U mnie stanąłby pewnie obok niektórych innych tworów studia Ghibli. Jak księżniczka Mononoke czy ruchomy zamek Hauru. Ja na przykład zawsze wracam oso no, zawsze, zawsze osobom, jest. które nie oglądają ze znajomych yy, polecam Sakamichi na Apollon. Już dwie osoby obejrzały. I obejrzały całe i bardzo im się podobało. Naprawdę? Polecasz e, serię, a nie jakiś jeden konkretny film? No poleciłem akurat na Napoleon, dlatego że... Ja się y... zawsze boję, że po dwóch, trzech odcinkach stwierdzam, że ee, no bo anime z reguły tak długo się rozkręca. Sakamichi może nie, niekoniecznie, ale to może też po prostu trafiłeś pod gust danej osoby, także muzycznie będzie ok. I... To znaczy, no nie są to jakieś wielcy, wielcy jazzmani, ale, ale lubią, ale lubią muzykę jazzową, jeżeli leci chociażby nie wiem, w tle yy, dla klimatu, ale podobało się, także, także nie wiem, ale czy, czy tak będę kontynuował jakby trend Sakamici na polon, no, ale Sakamici na się przyjęło. Bardzo dobra seria, jedna z moich ulubionych, ja polecam. Może kiedyś o niej porozmawiamy, może nie. W każdym razie apel do wszystkich wydawnictw, wydajcie to w Polsce. <laughs> tu się zgadza, też oglądają i bardzo mi się podobało. Jedna z lepszych serii tamtego sezonu. Znaczy tamtego, kiedy to było, tak? Nie ostatniego, to chyba było wiele. No jedna z lepszych serii roku 2012, no. Były moje ulubione chyba seria ten... roku 2012, no. ale to już jest tylko moja prywata. No, to było duże zaskoczenie wtedy. Dobra rzecz. Ja wiem, ja wtedy wiedziałem od początku, że będę to oglądać i że będę się tym jarał. Jak tylko zobaczyłem trailer i zobaczyłem, że jest jazz. I że ja wiedziałem, jest że, jest że jazz, to będzie fajne, zanim to było fajne. I że jest jazz? Mieszkam to... hipster. <śmiech> <śmiech> tak. Wiedziałem, tak. że <śmiech> będzie jazz, a ja przecież słucham jazzu wieczorami. Zakładam moje hipsterskie słuchawki na winylach, odpalam sobie moich ulubionych jazzowych twórców. Mam tak ultra słabe słuchawki, chociaż one nie hipsterskie, tylko są nerdowskie, bo mają logo Atari i kupiłem je w sieci sklepów TK Max za 17 złotych 99 groszy. Zł. Właściwie jakościowo nie są jakieś tragiczne, ale są kanałowe, a ja nienawidzę kanałowych, więc szukam teraz, będę zmieniał, będę zmieniał. Ale tak, nie są, są o tyle fajne. Słuchawek z logiem Atari, no proszę. Cię. No właśnie są o tyle fajne, że mają to logo Atari. No nabrałem się, jestem typowym konsumentem, marketing mnie złapał. No. Mają jebutne logo Atari. No i to jest tyle, tak? Nie ma po tutaj pro, w tym. To proszę zdjęcie pod podcastem, na pewno wszyscy chcą zobaczyć. Teraz sprawdzę, czy są takie sprawdź. Wszyscy chcą takie mieć, ale nie no będę. Ty będziesz miał. Z Atari. Są O, O Ono, mniej więcej, mniej więcej o to chodzi. no Tylko, że mam. jest yy... kopi adres obrazka. Yy, tylko, że... A skupi... A, nie, tylko, że. Mam mi się nie skopiować. Nie, skopiował. Tylko, że mam czarny napis i nie mam tej czerwonej obramówki. Znaczy, takie jak te, tylko inne. <śmiech> jak te, No nie, no nie mam tych... Zamiast znaczy wszyscy zamiast... wiedzą jak wygląda logo Atari, tak no. Tak, tak, ale mam czarne logo Atari i całe słuchawki są białe, tak? Nice, fajnie. Fajne. Tak. Bardzo fajnie. To, to znaczy, o, nawet... oficjalnie zakończyliśmy temat Wielczych Dzieci. Tak, chyba myślę, się nie Myślę, że to, to jest ten moment, do którego jeżeli ktoś nie będzie chciał nas słuchać przez godzinę, to może z, sobie posłuchać podsumowanie, które nastąpi w tym momencie. Wilcze dzieci, świetny soundtrack, dojrzała, uniwersalna historia, niebanalny humor, kapitalne krajobrazy, że tak to nazwijmy. Ja uważam, że cały baśniowy klimat był, był bardzo dobry. No i ogólnie jest to bardzo dobra rzecz. Tutaj rozmijamy się w kwestiach oceny, ale mniej więcej oscylujemy średnio wokół ósemki. Średnio 8, y możemy tak przyjąć. Tak, Także 8, 8, tak. 8, 8 na 10, myślę, że jest oceną bardzo dobrą. Było kilka minusików, e, jak, jakby nierówności, dysonanse e, wizualne. Znaczy, może no, nie, sami nie, się... nie, nie minusików, tylko takich rzeczy, które, na które trzeba zwrócić uwagę, jak to się ogląda, tak? No to widać po prostu. Ale tak, to no poza tym nie, to jest kilka, odbioru, kilka rzeczy... Tak. Dokładnie. Kilka rzeczy, do których musimy się przyczepić, żeby nie dać dziesiątki, no. Prawda. No. Bo dziesiątka jest zachowana na to, co tam na początku mówiłem. Cyberpunk anime. Czekamy. Dla mnie kompletnie nie. Ale doceniam. szanuję. Spoko. Nie, ja mam, u mnie system dziesiątek jest bardzo specyficzny. To znaczy, u mnie dziesiątkę może mieć yy, serię, która z danego gatunku w jakiś sposób bardziej do mnie dotarła. Już niestety z, trochę spieprzyłem tą, tzn. tą zasadę, bo są dwie muzyczne serie, które, którym dałem dziesiątkę, yy, a muzycznych serii jest mało. Nie wiem, muzyczne serie po prostu na mnie działają. Jakoś chyba dodatkowo miałem dużo muzykę. Wiem, u mnie musi być science fiction i cycki, to wystarczy. Ja jestem prostym <laughs> człowiekiem. To Tomku, rzeczywiście rozminęliśmy się trochę z tym filmem, z tym co naprawdę lubisz. Poproszę następnym razem jakieś dobre, nie wiem, bijatyki, cyski, krew, flaki, a nie jakieś... Najdziemy coś. Matki, wilki, dzieci w ogóle, precz mi z tym. Co wy mi tutaj każecie oglądać? Nie, jeszcze no, jeszcze te marze ale nie. cała reszta. <laughs> nie, ale to też dobrze, dobrze. Możemy wziąć jakieś takie. O, na przykład. Yy, co to było? Kurde, jak się nazywa ta seria? No, zaraz muszę sprawdzić. Tokio. To jest Tokio, no więc no, dużo było serii z Tokio, ale zaraz. Tokyo Tribe 2. Myślę, że to. Powtórz <laughs> no, ten tytuł jeszcze raz. Co? Tokio Tribe 2. Ja to obejrzałem. I jakbyśmy to wzięli, to, to by, na kolejny odcinek, to to by, by byłby największy z kontrastów. To... Tokyo Tribe Zastępne. 2, tak? A to tak, jest jakiś wyczyn? Obejrzenie tego? Nie, tylko ja zaraz wam wyślę jedną scenę z tego i mogę ją zamieścić dla, jako ciekawostkę dla naszych widzów, chociaż myślę, że pod tym odcinkiem byłoby to niewskazane. My łamiemy wszelkie tutaj zasady. Nie mamy zasad. Tokyo Tribe 2. Szukam. A jest... A, nie nie ma pier, pier, Tokyo Tribe 1. Nie ma. Tak. Właśnie to jest... bo wyszło chyba <laughs> tylko w mandze i wyszedł jakiś jeden tomik. Y Ej, hey no, producer Smart House i Sony Music Entertainment, ocena 703. No, proszę. No, ci. bo ścieżka dźwiękowa jest niezła, bo to wszystko jakby jest w takich mm, japońskich klimatach hip-hopowych, ale ogólnie bardzo brzmi w porządku. Co prawda nie przepadam za japońskim hip-hopem. Lubię hip-hop ogólnie, ale może niekoniecznie japoński. E, gdyż zawsze jednak język japoński brzmi w wersji rymowano-rapowanej dziwnie. Nie w sumie jak w każdej innej. No nie no, ja na przykład tak jak Tomasz kiedyś <grym> mi polecił Mowic, mimo że kompletnie szwedzkiego nie rozumiem, tak samym Mowic jaram się bardzo. Też nie e, rozumiem szwedzkiego. Ale... Kurczę, no bo mam cały, znalazłem jakiś cały odcinek, bo to chyba było w pierwszym. Zaraz znajdę wam moment. Także kontynuujcie, ja sobie szukam. Znaczy ja w ogóle myślałem, że ty zaproponujesz coś w stylu High School of the Dead na przykład. To no nie, ja Ale nie to akurat byłoby takie klimaty. To jest po prostu 10 na 10. Dałeś to w sumie 10, 10 na 10. Tomka. Nie, no proszę cię, no gdzie? Troluję cały czas. Tak naprawdę no, chyba się men. Nie wiem, może słuchacze się nie zorientowali jeszcze nie tak dobrze, nie znają moich gustów mangowo-filmowo-anime. Tak wiesz, no ja sobie żarty żartami, a potem ktoś faktycznie stwierdzi, że kobiety bez głowy. No i w tym momencie się wygadałeś, miałeś, że Durara to jest twoje ulubione anime. No, może nie moje ulubione anime. Ja nie mam ulubionego anime tak w ogóle. Tak, ostatnio właśnie jak Mieszko się spytało tak top 10 chyba w poprzednim odcinku czy tam top 3. O, znalazłem! Znalazłem! Tak e, więc to jest nie pamiętam z którego odcinka, przepraszam was, przepraszam, ale znalazłem e, z... nie wiem czy zamieście to chociaż no, mogę zamieścić wyślij nam e, zobaczymy co nam wyśle. ale wam już wysłałem. Co w każdym znaczy... razie 30 I... sekund, no czekaj, ja to oglądam powiem się Obejrzyjmy to, poczekajcie jest jakiś mężczyzna gruby, krzyczą, ok, nie zamieszczaj tego pod odcinkiem. Dokładnie. I w każdym razie myśl... nie. myślę, że to byłby chyba najgorszy z kontrastów, jakie moglibyśmy wykonać. Obejrzałem całą serię i paradoksalnie mi się nawet podobała, bo była nawet fajną parodią wszystkich filmów tego typu. Tylko jest. czasami bardzo przegiętą, jak co pokazuje jest, To, co wysłałeś ta jest tak złe na tak wielu poziomach. No. no. I to, Także... nie da się tego inaczej skomentować. To jest po prostu tak złe na tak wielu poziomach. No, wiesz, ale oh. nie wspominaj o tym więcej. <laughs> ja obejrzałem całą serię, 12 odcinków. Znaczy nie jest 13 odcinków. Mówiłeś, wiesz. że nie lubisz jaoi. <laughs> <laughs> ale to był... <laughs> Przepraszam, musiałem. No bo cała seria nie jest, tylko ten główny, ten, znaczy główny, on no nie jest głównym bohaterem, ale ten bohater właśnie, który... To ci, to ci najbardziej w pamięć weszło. No To jest scena, przy której od, odwróciłem wzrok. No nie no, nie odwróciłem wzroku, ale po byłem taki w zasadzie, what the fuck, co ja, co, czemu ja to oglądam? Czemu moje życie zabienęło w tą stronę? No, także Tokyo Tribe 2 już w kolejnym odcinku ja no, nie się tego. tak śmieję i hejcę i nabijam się z mieszka prawda jest taka, że sam to pewnie obejrzę jakoś niedługo żeby zobaczyć co chodzi e, może zrobimy na Prima Aprilis e, tak. także jeszcze trochę na, na odcinek gwiazdkowy, recenzja Tokyo Tribe 2 Nie, no, myślę, że na gwiazdkę to możemy wziąć takiego coś ultra przehajpowanego co zjedziemy i nikt nas nie będzie lubił z okazji gwiazdki będziemy cisnąć po, nie wiem, jakie jest teraz takie super, hiper anime. Po... Online. Właśnie. Najgorsze to już będą do... To już wtedy będą dwie nowelki dwie nowelki na rynku i będziemy w stanie, jeżeli by, bo ja nie czytałem nowelki, będziemy w stanie lepiej dogłębnie porównać e, pierwszy sezon z nowelkami. Pierwsze A dwie nowelki wrzucimy to taki filmik, świat. jak rozdzieramy tą nowelkę tak wiesz, i wrzucamy do kosza na śmieć. Nie, to bo nie wtedy kotowi nam tytuły, nie wyśle. Więc... Nie wyśle nam do recenzji. Koniec. Nie, nie było nie, tego. Ja mam ładną tytuł. kolekcję, ja zbieram. Sword Art Online. Także ja nie. A, Sword... nie, nie, nie. No, no, no. Ale mamy, ty mamy. Mówić już... wyraźniej. Mówimy wyraźnie. My, my się nie rozumiemy, a ty nie wyżej Subasy. <laughs> <laughs> Oj, Paweł, podpadłeś nie tylko nam, ale całemu Fandomowi w tym momencie. Pod tytuł tego odcinka. Nie ma z nami Paweł. <laughs> tak, Paweł nie oglądał subasy, tak. A żebyś wiedział, że to no. jest tytuł nowego odcinka. Paweł nie oglądał subasy. No i chyba nie obejrzę, bo to ma 128 odcinków, nie no. chcę. No. Ale właśnie Możesz obejrzeć? sobie obejrzeć Road to World Cup, bo to jest wersja, która ma skrócone, bardzo, bardzo skrócone, jakby pierwszy sezon 128 odcinków i jest szybkie przejście do tego, co się dzieje na bieżąco tam, no, w miarę na bieżąco. Także to jest taka bardzo skrócona wersja, ale da Ci jakieś tam pojęcie. To znaczy, ja mam pojęcie o czym to jest, jak to wygląda. Natomiast ja tego, jak to leciało u nas, ja tego po prostu nie oglądałem. <grym> Znowu wróciliśmy do tematu. Subasa <grym> i tawa. To było po prostu wstyd. Wstało. Ja wiem. Nie pamiętam tego na tyle dobrze, żebym mógł się na ten temat jakoś wypowiadać. Zarobimy się taką koszulkę. Nie oglądałem Tsubasy. Nie, wiesz, to jest, taka koszulka jest niebezpieczna. To jest w sumie jakbym założył koszulkę, nie lubię Dragon Balla, to wiesz. No. Niebezpieczna. No to co, Paweł? Obiecujesz, że obejrzysz subasę, a my kończymy dzisiejszy odcinek tym pozytywnym akcentem. Tak, więc podsumowując myślę... No skończmy teraz. <laughs> Wilcze dzieci, Obiecuj. idźcie do kina, idźcie do kina, póki jest możliwość, bo e, obejrzenie anime w kinie nie jest e, częstą okazją, dlatego pójdźcie, zróbcie i sami oceńcie. My mimo wszystko, znaczy mimo wszystko, my zachęcamy, bo 8 na 10 to jest dobra ocena e, i możemy tylko zapewnić, że niedługo znowu się słyszymy. Mamy już plan na kilka kolejnych odcinków i mamy nadzieję, że ten odcinek wyszedł lepiej od poprzedniego i że każdy kolejny będzie lepszy od, lepszy od wcześniejszego. Tak jest plan. Tak jest plan. A zatem, jako że zacząłem podcast, to pozwolę sobie go skończyć. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Ja mam na imię Mieszko, ze mną był Isk i Paweł i widzimy się następnym razem.